Rozdział ósmy. Dlaczego 6 milionów to liczba święta? Fanatyczne trzymanie się tej liczby przez Żydów i tępienie jej rewizjonizmu jest możliwe do zrozumienia tylko po zagłębieniu się w kabalistyczną wymowę niektórych liczb, które są filarami Talmudu. Liczba 6 milionów nie opiera się na faktach, co już wykazali liczni, a prześladowani badacze jest to liczba mistyczna, odnosząca się do systemu wierzeń w judaizmie. Ten system nie może obowiązywać gojów, zwłaszcza chrześcijan, bowiem oznacza to wyparcie się wiary. Tak pisał ksiądz Curzio Mitologia. Cytat. Po zniszczeniu świątyni, w nawiasie 70. rok, rabinacka egzegeza, czyli nauczanie, Zastąpiła wiarę w Mojżeszowego Mesjasza, zbiorowym Mesjaszem, którym jest teraz naród żydowski. Chrześcijaństwo nie może zaakceptować tej żydowskiej sakralizacji Holokaustu bez odrzucenia swojej tożsamości i wiary. Jedynym Holokaustem jest ofiara Chrystusa. Zaakceptowanie innego Holokaustu, zbawienia i aktu metahistorycznego obok tego Jezusa, byłoby aktem apostazji. Niestety, nowa teologia żydowska rady i poradzie przyjęła postępowych katolików. Mamy nadzieję i modlimy się, że to nie zanieczyści tradycji. Dlatego obowiązkiem jest ostrzec wiernych pasterzy. Koniec cytatu. W świetle oceny świętych sześciu milionów batalia wykracza poza ramy badań świeckich historyków, i wchodzi na fundamenty wiary chrześcijańskiej. Nowojorskie Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego ujawnia w odniesieniu do 6 milionów, że Zohar, święta księga, jest świętym obowiązkiem żydowskim. Żydzi mogą uznawać cierpienia i śmierć żydowskich ofiar szołach za kidusz haszem, czyli męczenników. Żydzi nigdy nie ujawnią goją, że cyfra 6 jej potrojenie do liczby 666 w nawiasie znamion bestii z Apokalipsy Świętego Jana i inne konfiguracje szóstki. To ich kultowy znak rozpoznawczy wpisany potem w symbolikę masonerii, zwłaszcza z jej najwyższych satanistycznych poziomów. Na tle straszliwego ludobójstwa na narodach nieżydowskich Holokaust Gojów nie jest do przyjęcia przez Żydów. Istnieje tylko jeden holokaust, jeden szoach, ten żydowski z czasów II wojny. Ten naród jest kidusz haszem w całości, zamordowani jak i ocaleni wraz z ich następnymi pokoleniami. Pojęcie to jest uświęcone imieniem ich Boga. Uświęcone imieniem ich Boga w cudzysłowie. Liczba sześć odnosi się integralnie do nauk gnozy i kabały, na których opiera się religia żydowska. Szoach jest z zangielszczoną pisownią hebrajskiego słowa i oznacza katastrofę nieszczęście. Z kolei Holokaust ma pochodzenie greckie i oznacza spalony w całości. Słownikowa definicja to, cytat, złożona ofiara palona, w nawiasie spalona, w całości przez płomienie. Tu mamy odnośnik i czytamy. Dlatego w mitologii Holokaustu tak ważne są krematoria, które służyły w rzeczywistości do spalania zmarłych na choroby zakaźne. Koniec odnośnika. Z Zangielszczone hebrajskie słowo całopalenie lub ofiara całopalna to O-L-A-ECH. Wymawia się OLO. Pochodzi od hebrajskiego słowa elewacja, podwyższenie. Negacjoniści nie są szaleńcami i nigdy nie przeczą żydowskim cierpieniom zadanym im przez hitlerowski paroksyzm skorpionów osaczonych przez aliantów. Nigdy też nie przeczą, że zwłoki tysięcy Żydów i przedstawicieli innych nacji zostały spalone w krematoriach z powodu tyfusu oraz innych chorób. Ale nie miliony, czego dowodzi potrzeba olbrzymiej energii cieplnej do spalania tylu zwłok. Kwestionują za podważanie świętej liczby 6 milionów ofiar, w nawiasie, lądują w więzieniach, w dodatku uśmierconych w komorach gazowych przez cyklon B, (cyanowodór), co jest nonsensem technologicznym, a co wykażemy na podstawie ustaleń fachowców. Katolicy mają obowiązek zaprzeczania sakralizacji Holokaustu, zarówno jako nieprawdy religijnej, jak zwłaszcza nieprawdy historycznej. Komory gazowe i cyklon B nie interesują nas w tym rozdziale. Kluczową sprawą jest mit 6 milionów. Chodzi o wykazanie, że 6 milionów jest sakralizowaną mantrą szowinistów żydowskich, integralną częścią religii żydowskiej. Opiera się ona na. Punkt pierwszy. W pisanej torze, w nawiasie, Tanach, w skład której wchodzą księgi Starego Testamentu. Punkt drugi. Torze werbalnej, w nawiasie – Misznie. Żydzi wierzą, że Bóg nauczył ją Mojżesza i była potem przekazywana werbalnie z pokolenia na pokolenie, w drugim wieku została zebrana w formie księgi. Punkt trzeci. Późniejsze niezliczone komentarze rabiniczne w Misznie, zwane Gemar, zebrane razem w Misznę w V wieku i znane pod nazwą Talmudu. Punkt czwarty. Midrashim. Anegdotyczne opowieści, w nawiasie przypowieści, rozszerzające spisaną i werbalną torę. Punkt piąty. W Kabale, tajemniczej nauce judaizmu, jej główną częścią jest Księga Zohar. Podstawowym składnikiem żydowskiej gnozy jest praktykowana gematria rodzaj numerologii. Przypisuje ona wartość liczbową znakom alfabetu hebrajskiego. Polega to na obliczeniu numerycznym równoważności i relacji między literami, słowami i zwrotami w celu znalezienia mistycznej interpretacji ukrytych znaczeń, które, jak Żydzi wierzą, Bóg umieścił w nawiasie ukrył przed gojami w torze. Rabin i Zack Ginsburg objaśnia, cytat: Skoro świat został stworzony przez mowę Boga, to także każda litera reprezentuje inną siłę twórczą. Pewne litery i odpowiadające im wartości liczbowe są uznawane w judaizmie za mające większą moc mistyczną, niż inne, z powodu większej częstotliwości ich występowania w Torze. Jedną z takich wartości dominujących w psychice żydowskiej jest hebrajska litera waw. Odpowiada jej wartość liczbowa 6. Analogicznie do dni tygodnia, sześciu dni stworzenia i żydowskiego szabatu. Tenże rabin Ginsburg ujawnia więcej jej konotacji w książce alfa bet myśl ujawniona w hebrajskich literach. Dla przykładu można dowiedzieć się, że, cytat, wytrawna, w nawiasie subtelna, struktura sześcianu, jak w formie maget Dawid, gwiazda Dawida, której obszar zewnętrzny sześć skrzydeł jest równy, więc składa się na obszar swojego wewnętrznego sześciokąta, odzwierciedlona przez sześć nakazów minszy. Znajduje swoje źródło w wymiarach tablic przekazanych Mojżeszowi na górze Synej. Były to kostki o wymiarach sześć szerokości dłoni w każdym kierunku. Kostka ma sześć ścian oczywiście. Koniec cytatu. Mistyczną moc szóstki można na przykład znaleźć w tym, że amerykańskie Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie celowo otrzymało taką konstrukcję, że podłogi wyświetlające zdjęcia i eksponaty stałej wystawy mają powierzchnię 36 tysięcy stóp kwadratowych, co w Gematrii należy rozumieć, że jest to 6 tysięcy pomnożone przez 6 tysięcy stóp kwadratowych, która to powierzchnia ma sześć stron symbolizujących sześcioramienną gwiazdę Dawida oraz sześć obozów eksterminacji, gdzie zamordowano 6 milionów Żydów. Jest tam również 6 tysięcy płytek ręcznie namalowanych przez żydowskie dzieci. Jafa Senenson, członek amerykańskiej komisji Holokaustu, ofiarował, jak mówi recenzja w muzeum, napisaną przez Barbarę Beckwith dla witryny St. Anthony Messenger, zbiór 6 tysięcy fotografii. W dziale duchowość, duchowość w cudzysłowie, Chabad.org i z Liters of Light waw w nawiasie litery światła informują tam, że 6 przedstawia również zakończenie, dokonanie, gdyż coś, co jest otoczone ze wszystkich sześciu stron, północ, południe, wschód, zachód, powyżej i poniżej, jest zakończone, ukończone. Podobnie objaśnia się że kiedy naród żydowski opuścił Egipt, BG, w nawiasie Bóg, nie wymawiają tego słowa w pełnym brzmieniu, otoczył ich sześcioma murami chwały, w nawiasie, aby mogli uciec ze zrabowanym podstępnie złotem Egiptu. Liczba 6 oznacza również 600 tysięcy żydowskich mężczyzn w wieku 20-60 lat, którzy opuścili ziemię Egiptu ale nie wyjaśniają, jakim to cudem rozmnożonych. Bo niewątpliwym cudem 70 Żydów, których Jakub wprowadził do Egiptu, w czasie 150 lat rozmnożyło się do 600 tysięcy. Chyba takim samym cudem, jak niejaki Tomasz Gross rozmnożył liczbę około 160 Żydów zastrzelonych przez Niemców w Jedwabnem do 1600. I żadne dowody, o absurdalności tej liczby nie są w stanie naruszyć tej mistycznej liczby. Tora składa się z sześciuset tysięcy liter i jeśli jednej z nich zabraknie w egzemplarzu tory, a nawet jest tylko załamana lub pęknięta, nie daj BG, w nawiasie Boże, to cały egzemplarz, zwój, tory uznaje się za niekoszerny, nie nadaje się do czytania. Podobnie, gdy jeden Żyd zejdzie ze ścieżki prawa, zagubi się lub z hańbi. Cały naród żydowski cierpi i jest zhańbiony. Oczywiście nie są takimi pohańbionymi wyrzutkami Żydzi ludobójcy. Na przykład Trocki, Lenin czy nasz Jakub Berman, którzy mordowali gojów. Bydło według tory. Tym samym Marek Borowski, Borowski w cudzysłowie, bratanek Jakuba Bermana a także rodzeństwo Marka Bermana Borowskiego, Lucyna Berman-Borowska i Michał Berman-Borowski nie są obłożeni talmudyczną klątwą odstępców od wiary ojców za winy ojców. Należą bowiem do ludu wybranego, a wybraństwo Żydów, jak kilkakroć ogłaszał Urbi et Orbi Jan Paweł II, syn tego ludu, jest niezbywalne, nieodwołalne, wieczyste popełniają tym samym grzech sprzeniewierzenia się biegu, wszyscy goje, którzy obecnie tak ochoczo, tak grzmiąco nazywają Jana Pawła II największym z rodu Polaków, tym samym degradując go do statusu goja. Zdają się nie wiedzieć, że BG ich za to może srogo ukarać. Idźmy dalej za gwiazdą, czyli światłem szóstki. Znajdujemy kolejny przykład szóstki. Gdy naród żydowski przebywał, w nawiasie pasożytował w Egipcie, rzekomo gnębiony katorżniczą pracą, z pozoru porzucony przez ich bega, faraon rzekomo zorganizował wiele podłych spisków przeciwko swoim niechcianym gościom. W nawiasie, zobacz, Stary Testament. Aby powstrzymać ich wręcz królicze rozmnażanie się. Jednak Żydzi nadal rozmnażali się w tempie niewiarygodnym. Jak? Zwyczajnie. Tora mówi, że Żydówki rodziły po sześcioro dzieci za jednym porodem, więc określenie o rozmnażaniu króliczym nie jest obelgą, tylko faktem. Po roku znów rodziły szóstkę, znaczy chyba rodziły i tak dalej. Słowem Tora naucza o wszechogarniającym wpływie tego ludu wybranego przez Bega na cały świat co tenże świat obecnie przeżywa jako największą plagę w dziejach ludzkości. Rebek Ginsburg następnie ujawnia, że tajemnica słowa prawda mieszka, tkwi w trójkącie szóstek i z tego powodu litera waw jest Żydom, w nawiasie ortodoksyjnym, znana jako litera prawdy. Także prawdy o sześciu milionach tych dzieci bega zamordowanych przez teraz już coraz bardziej tajemniczych, beznarodowych nazistów. Nazistów w cudzysłowie. Wartość liczbowa waw to moc, która łączy za sobą duszę Izraela. Moc, która łączy duszę Izraela w cudzysłowie. Trójkąt szóstek natychmiast przypomina sześcioramienną gwiazdę Dawida, która składa się z sześciu ramion. To automatycznie naprowadza patrzących na geometryczną prawdę. A trójkąt Zgodnie ze swoją nazwą składa się z trzech boków i trzech wierzchołków. Trzy wierzchołki składające się z sześciu to 666. Niestety dla chrześcijan to liczba bestii. Judaizm głosi, że BG stworzył sześćset tysięcy żydowskich wybranych dusz. Jak głoszą rabini, to armia wybranych dusz odpowiada sześciuset tysiącom liter Talmudu. Jak więc możemy zignorować tę symfonię szóstek Izer? Rebe Rabim Jakow Abuhad Zaira ujawnia, w zdradza, w swoich rojeniach pod tytułem 600 tysięcy dusz, 600 tysięcy liter, że... Cytat. Wyraz Izrael można odczytać jako skrót od Jesz. Simi Ribo Otioti, co objaśnia się, jest sześćset tysięcy liter w torze. Dlatego Izrael nie opuszczał Egiptu aż do czasu, kiedy namnożyło się ich sześćset tysięcy, gdyż każda dusza była wspierana przez jedną literę Tory, jak napisaliśmy w różnych miejscach. Skoro nazwa Izrael odnosi się do faktu, że liczba liter w torze odpowiada liczbie dusz, to kiedy naród żydowski policzył swoje dusze – w namiasie mamy pierwszy w historii spis powszechny – oskarżyciel przychodzi i oskarża ich mówiąc – Panie Wszechświata, czy Izrael nie tylko osiągnął swoją liczbę ludności po to, by odpowiadała ona liczbie liter w torze, które wskazywały na ich nazwę? A teraz oni – Zaniedbali w nawiasie Torę. To jest sednem oskarżenia. Ponadto wyraz Negev, oznaczający plagę, ma taką samą wartość numeryczną jak Samuel, anioł zniszczenia, mniej dwa. Negev 133 a Samuel 131. Brakujące dwa odnosi się do dwóch tor, werbalna i pisana. Kiedy Izrael nie dba o dwie tory, Dodane są dwie moce do sił złego i wtedy mamy Negev, plagę, która ich nawiedza. BG G. Broń. Przysłowie Negev jest odnośnik. Na pustyni Negev Żydzi posiadają swoją bazę nuklearną. Myślnik plagę. Czyżby przestroga przed skutkami pustyni Negev? Rebe Zew Reichmann w opublikowanej w częściowo, w internecie książce pod tytułem Hasidus, potwierdza naukę o 600 tysiącach dusz, 600 tysiącach liter. W przypisie 19, lekcji 6, cytat, ciało może uzupełnić duszę. Rebe powiada jasno, że żydowskie dusze są kawałkami boskości, częściami samego Boga. Cytat, Zohar naucza, że Bóg, Tora i Izrael stanowią jedność, w nawiasie boski Izrael. Mówiąc prawdę, Bóg ubrał się w myśli i słowa Tory i żydowskie dusze są również kawałkami boskości. Dlatego Tora, Izrael i Bóg są połączone w niepodzielny sposób. Rabin Levi Itzhak z Berdyczowa, mamy tutaj w nawiasie, żył w latach 1740-1810, Wyłożył niejasności pisma Tory przy pomocy zasady: Cytat. Zgodnie z rozkazem pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj. Można zapytać, powinno być napisane: On ich policzył na pustyni Synaj, jak Bóg nakazał Mojżeszowi. Oto Bóg dał torę narodowi żydowskiemu, i dusze Żydów są esencją Tory. Gdyż jest ich sześćset tysięcy dusz, i 600 tysięcy słów w zwoju Tory. W rzeczywistości nazwa Izrael, Izrael, to skrót od jesz ribo otjotla Jest 600 tysięcy liter w Torze. Kiedy Mojżesz liczył Żydów, uczył się Tory. Dlatego werset zmienił swoją zwykłą formułę do otwieramy cudzysłów, jak Bóg przykazał Mojżeszowi zliczyć ludzi. Zamykamy cudzysłów. Tak jak Tora, którą Bóg nakazał Mojżeszowi, była doświadczeniem liczenia narodu. Przykłady kabalistycznego używania waw, mocy łączącej duszę Izraela, zwłaszcza 600 tysięcy, są praktycznie wszędzie, co sprawia, że szóstka, sześć, Posiada wyjątkowy mistyczny związek z żydowskimi zwrotami Kidusz-Haszem i Olo-Holokaustem. Oznacza dla Żyda męczeństwo, całopalenie, ofiarę kawałków boskości. Wreszcie musimy zrozumieć, że pojęcie męczeństwo i uświęcenie bega jest w rzeczy samej zbiorowym, mesjanistycznym uświęceniem narodu żydowskiego w uniwersalnej liczbie 600 tysięcy dusz. Olo jest opisane w naukach rabina Harawa i Caka Ginzburga następująco. Cytat. Mędrcy mówią, że Olo jest pierwszy w recytacji Tory. Jednakże w celu poświęcenia Hatat poprzedza Olo. Według kabały i hasidut recytacja ściąga niekończone boskie światło z góry do dołu. Tak, jak ktoś dzwoni do przyjaciela, aby do niego przyszedł, albo jak małe dziecko woła swojego ojca, aby przyszedł do niego. I odwrotnie. Faktyczna ofiara odzwierciedla akt duchowej elewacji z dołu do góry. Tajemnica ofiary wznosi się do tajemnicy nieskończonego. Dlatego Olo i Holokaust to religijna mantra recytacji, której celem jest ściągnięcie nadprzyrodzonego, nieskończonego światła z góry do dołu. Religijnym celem tej boskiej mantry jest kulminacja nadejścia żydowskiego Mesjasza. Oto fakty historyczne. Rok 70. Rzymski historyk Korneliusz Tacyt o zniszczeniu Jerozolimy, świątyni i rzeź Żydów pisze, cytat, Mówi się, że liczba oblężonych, starych i młodych, mężczyzn i kobiet wynosiła 600 tysięcy. Rok 1935. Rzymski historyk Cassius Dion odnotował, że zamordowano 600 tysięcy Żydów, kiedy ostatecznie stłumiono bunt Bar-Koby. Wiek XVIII. Pogrom na Ukrainie, gdzie rzekomo wiarygodne zapisy mówią o 60 tysiącach Żydów zamordowanych przez kozaków Hajdamaka, jak podawał raport Komitetu Pomocy Narodowi Żydowskiemu z 1921 roku, o którym pisał Elia Hejwec w Mord Żydów na Ukrainie w 1919 roku. Rok 1880 Artykuł z The New York Times z 27 lutego mówi, cytat Wojna, która od pewnego czasu szaleje w Niemczech między tubelcami i Żydami, wydaje się raczej nasilać niż słabnąć. Wysuwa się oskarżenie, że z 600 tysięcy Żydów w imperium prawie żaden nie angażuje się w rolnictwo czy działalność kupiecką. Lecz kontrolują handel, rządzą rynkiem pieniężnym i niszczą ten kraj swoim skomstwem i lichwą. Rok 1900. W artykule z 11 czerwca The New York Times publikuje fragmenty wystąpienia rabina Stevena Samuela Weissa, założyciela Federacji Amerykańskich Sionistów, że, cytat. 600 tysięcy Żydów żyje, krwawi, cierpi z powodu argumentów na rzecz syjonizmu. Rok 1919. Amerykański Komitet Żydowski publikuje książkę pod tytułem Żydzi w wojennej strefie wschodniej, twierdząc, że Europa Wschodnia jest cytat, rodzajem więzienia dla 6 milionów więźniów strzeżonych przez armię złych i brutalnych strażników. Rok 1917-1920. W cudzysłowie Żyd w nowoczesnym świecie koniec cudzysłowia podaje, że zamordowano w pogromach w Polsce i Rosji 60 tysięcy Żydów. Rok 1918. The New York Times z 18 października opublikował całostronnicową reklamę połączonej Komisji Dystrybucji Amerykańskiego Funduszu dla Cierpiących Wojnę w celu zebrania 100 milionów dolarów, w nawiasie dziś ponad miliarda, na odbudowę żydostwa i że 6 milionów Żydów pilnie potrzebuje pomocy. Rok 1919 The American Hebrew z 31 października publikuje artykuł pod tytułem Krzyżowanie Żydów musi być zatrzymane. Twierdził, że 6 milionów mężczyzn i kobiet umiera na skutek tego grożącego holokaustu. Wojna zakończyła się dla każdego oprócz Żyda. Ma on nadal nóż na gardle i żyły otwiera mu nieracjonalna stuletnia, w nawiasie tylko stuletnia, żądza żydowskiej krwi a prawda była makabrycznie odwrotna. To do bolszewicy krzyżowali wtedy pierwsze miliony rosyjskich, polskich i innych gojów w ponad już dwa lata trwającej hekatobombie narodów powalonego Imperium Rosyjskiego. Rok 1936. Haim Wizman, prezes Światowej Organizacji Żydowskiej, późniejszy ojciec założyciel, ojciec założyciel w cudzysłowie, hazarskiego państwa w Ziemi Świętej, zeznaje przed komisją Pila, w się zobacz wcześniejsze rozdziały tego tomu, cytat, nie jest przesadą stwierdzenie, że sześć milionów jest skazanych na więzienie w tej części świata, dla których kraje dzielą się na te, w których są niechciani i te, do których nie są wpuszczani. Nie wyjaśnił, skąd wzięła się ta powszechna krwiożerczość gojów. Ale w tym samym wystąpieniu dodał proroczo, cytat, 6 milionów Żydów musi użyźnić glebę pod ojczyznę Izraela. Rok 1937. Ten sam Chaim Weizmann mówi na kongresie Sionistów w Londynie, cytat, Nadzieje 6 milionów europejskich Żydów koncentrują się na emigracji. Jak odnotował dokument zatytułowany oskarżają ofiary Holokaustu, opublikowany przez antysjonistycznych Żydów. Rok 1943. Niezastąpiony, nieoceniony The New York Times z 2 marca cytuje Rebe Josefa Herca, głównego rabina Imperium Rzymskiego. Cytat. Odrażającym faktem jest to, że ci, którzy głoszą cztery wolności – do tej pory zrobili bardzo mało, żeby zapewnić wolność dla życia sześciu milionów ich żydowskich braci, organizując pomoc dla tych, którzy jeszcze mogą uciec przed nazistowskimi torturami i rzezią. Koniec cytatu. Gazeta niezmiennie pozostaje w majestatycznym transie kabalistycznej liczby 6 milionów na dwa lata przed końcem wojny naliczyła nienaruszoną przez pierwsze dwa i pół roku wojny liczbę sześciu milionów Żydów nadal możliwych do aresztowania. Czyżby naziści, przypomnę naziści w cudzysłowie, do tego czasu, mówimy tu o marcu 1943 roku, nie zamordowali żadnych Żydów z tej magicznej liczby? Rok 1946. Żydowski Komitet Czarnej Księgi, wspólna agentura sowieckiego żydowskiego komitetu antyfaszystowskiego JAC i amerykańskich organizacji żydowskich, publikuje wspomnianą czarną księgę, pisząc tam, że 4 miliony Żydów, około 2 trzecie z 6 milionów, które zginęły w Europie z rąk nazistów, zamordowano w Oświęcimiu i jego podobozach. Tak oto, już w 1946 roku rozpoczyna się triumfalny marsz 6 milionów Żydów po bezimiennych, niewidzialnych trupach 40 milionów gojowskich ofiar II wojny. Marsz do terroru Holokaustu. Rok 1948: 6 milionów Żydów mieszkających w krajach arabskich zmuszono do ucieczki z sąsiednich krajów arabskich do państwa Izrael stwierdziła Organizacja Dzieci Ocalałych z Żydowskiego Holokaustu w Los Angeles słowami jej dyrektora politycznego Omri Cerena w komunikacie prasowym z 7 lipca 2008 roku. Nie dodał, że był to skutek sionistycznych zamachów terrorystycznych na współbraci w tych krajach, głównie w Iraku i Iranie, aby ich zachęcić do ucieczki do Eretz Izrael. Rok 1948. 600 tysięcy ocalałych z Holokaustu przeniosło się do Izraela w początkowych latach istnienia Izraela. Pisał po latach Judy Ziegel-Icakowicz w artykule Jewish Weekly News of North California w artykule Holocaust Survivor Handel White Care. Ocalenie z Holokaustu. Obchodzić się ostrożnie. 21 marca 2008 roku. Rok 1948. Rabin Menachem Kaszer we wstępie do Kolhator, nie wiem, tu jest rozmazane, nie odczytam tego, podaje statystykę odnoszącą się do roku ustanowienia palestyńskiej Neochazarii. Stwierdza, że rok 1948 był pierwszym od stuleci kiedy w Erecz Izrael żyło 600 tysięcy Żydów. Następne tysiące napływały coraz oporniej na palestyńskie nieużytki. Nawet obecnie daleko im do mitycznych 6 milionów. Rok 1999. 4 marca. The Independent publikuje artykuł Holocaust trial opens in Croatia. Proces Holokaustu rozpoczęty w Chorwacji że encyklopedia Holokaustu mówi o 600 tysiącach zabitych w niemieckim obozie koncentracyjnym w Jasnowadź. Ale chorwaccy historycy utrzymują, że zginęło tam zaledwie 35 tysięcy Żydów, co nie ma żadnego znaczenia dowodowego, bo ma być 600 tysięcy i basta. Rok 2000. Kanadyjskie CBC News donosi 27 lipca, że, cytat, Sędzia w USA wyraził zgodę na ofertę ugody między szwajcarskimi bankami i 600 tysiącami ocalałymi z Holokaustu. Te 600 tysięcy nadal żyjących w 2000 roku Żydów to jacyś wyjątkowo długowieczni twardziele, Przeżyli po Holokauscie 55 lat i nadal się trzymają. Zbawienna konserwacja w obozach konser... Przepraszam, koncentracyjnych. Bez reszty obnażył ten holokaust i industrii polski Żyd, profesor Norman Finkelstein, w sławnej książce pod takim właśnie tytułem. Aż dziw, że dotąd nie zdarzył się z jakimś tirem. Może nie podróżuje w Polsce własnym samochodem? Rok 2004. Otwarcie Muzeum Holokaustu w Budapeszcie. W 60. rocznicę wysyłki węgierskich Żydów do obozów koncentracyjnych. Choć szef SS Heinrich Himmler zapewniał jeszcze w kwietniu 1945 roku, a więc miesiąc przed kapitulacją nazistów, nazistów przypomnę w cudzysłowie, że zostało na Węgrzech 150 tysięcy Żydów, cytat, ze względów humanitarnych. Na wewnętrznej ścianie muru otaczającego muzeum wyryto 60 tysięcy nazwisk w celu upamiętnienia 600 tysięcy żydowskich ofiar z Węgier. Rok 2004 Pomnik Cytat Sześciuset tysięcy Żydów, którzy zginęli w komorach gazowych. W obozie śmierci w Bełżcu, w Polsce. Uroczyście odsłonięty 3 czerwca jako wspólny projekt Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego i Warszawskiej Rady Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa. Rok 2005 Jerozolimskie Muzeum Holokaustu, Yad Vashen, ogłosiło 10 października, że liczba odwiedzających wynosi 600 tysięcy w ciągu 6 miesięcy od czasu otwarcia. Rok 2006. Raport z 14 lipca. New America Media. W tytule Izrael zachęca obywateli do powrotu do ojczyzny. Autor publikacji Stacy Palewski, w nawiasie Palewski, pisze tam, cytat, Ponad 600 tysięcy Izraelczyków mieszka w innych miejscach. Izrael chce ich z powrotem, w nawiasie, już tam kiedyś mieszkali? Kiedy? Około 6 tysięcy wraca każdego roku. Koniec cytatu. Raport ujawnia, że Izraelski Minister do Spraw Migracji, Zer Boim, złożył wizytę w ramach Kampanii Sześciu Miast. Kampanii Sześciu Miast w cudzysłowie. Rok 2007. Sydney Zabludow mówi amerykańskiej Komisji Kongresu do Spraw Stosunków Międzynarodowych pod Komisji do Spraw Europy i Pojawiających się Zagrożeń, było to 3 października, że, cytujemy, Obecnie żyje około 600 tysięcy ocalałych z Holokaustu. To już 62 lata od czasu ocalenia. Licząc, że średnio każdy z ocalałych miał wtedy po jakieś 20-30 lat, oznacza to, że już przekroczyli 90. Zaiste naziści, przypomnę naziści w cudzysłowie, mieli fenomenalne metody konserwacji ich długowieczności. Rok 2008. Proces o zniesławienie przed Jerozolimskim Sądem Rejonowym, wszczęty przez Komisję Roszczeniową, ujawnia, że 600 tysięcy ocalałych z Holokaustu otrzymało, w nawiasie od nazistów, tu bez cudzysłowia, ponad 500 miliardów dolarów. Rok 2008. Niemiecki minister kultury, Bernard Neumann. Oraz szef niemieckiej Fundacji Upamiętniania Odpowiedzialności i Przyszłości, Martin Salam, przekazał Jad Waszem w Jerozolimie kompletną listę 600 tysięcy żydowskich mieszkańców Niemiec w latach 1933-45. Autor tego imponującego studium, zaczynającego się i kończącego szóstkami, Michael Fishwick, rekapituluje a my podajemy to tekstem pogrubionym. Cytat. W przypadku potrzeby jakichkolwiek dalszych rozważań niezbędnych do określenia świętej relacji między 600 tysiącami żydowskimi durniami i Holokaustem 6 milionów, trzeba tylko pamiętać, że 6 jest liczbą prawdy i oznacza zakończenie. Jest to moc, która łączy za sobą duszę Izraela, których jest sześćset tysięcy. Pomnożona przez dziesięć daje sześć milionów. Liczba dziesięć odnosi się do sefirot, w nawiasie policzenie spis, przez który, jak wierzą Żydzi, Bóg objawia się na płaszczyźnie fizycznej i metafizycznej. Dziesięć to u Żydów liczba boskiej doskonałości. W związku z tym sześćset tysięcy dusz Izraela, które są boskimi kawałkami, pomnożona przez boską doskonałość, daje 6 milionów. Rabin Benjamin Black w Tajemnicach Hebrajskich Wrazów napisał, cytat. Hebrajski wyraz powrócisz. Ta szuwu. Wydaje się być napisane niepoprawnie. Gramatycznie potrzebuje jeszcze innego waw. Powinno być ta szu, w. Dlaczego brakuje w nim litery Waw, oznaczającego 10? Taszu W, bez Waw, jest przepowiednią dla narodu żydowskiego o ostatecznym powrocie do narodowej ojczyzny. Numerycznie, Taszu W daje 708. Taw 400, Sin 300, Wet 2, Waw 6. Kiedy piszemy rok, Ignorujemy milenia. W 1948 roku na świeckim kalendarzu zobaczyliśmy cud hebrajskiego powrotu do Izraela. W hebrajskim kalendarzu był to rok 5708. Był to rok przewidziany przez nieskończony wyraz TASZU W. Powrócisz. Powróciliśmy. Brakuje 6. Najważniejszych 6 milionów naszych ludzi, którzy zginęli podczas Holokaustu. Ale spełnienie przepowiedni powrotu, precyzyjnie w tym roku wyznaczone przez geometrię taszu W, daje nam pełną nadzieję, że wyrazy proroków dla ostatecznego odkupienia również staną się prawdziwe. Koniec cytatu. A jednak nie zginęło 6 milionów naszych ludzi, o kilka milionów mniej jak wykazali rewizjoniści Holokaustu, co budzi wściekłość tych kabalistów. Dlatego tak fanatycznie prześladują negacjonistów. Nie popuszczają, bo jak runie święte 6 milionów ofiar, tak runie cały ten domek z numerycznych kart. Rabin Benjamin Black to ten sam Rebe Black, który wraz z innymi rabinami kabalistami, Barym Dow, Szwarcem, i Jackiem Bemporadem udzielili rabinicznego błogosławieństwa Janowi Pawłowi II w Pałacu Apostolskim 18 stycznia 2005 roku. To niemal dla nas pewne, że dlatego tak szybko Jan Paweł II został błogosławionym wśród katolickich goim. Teraz już wiemy, dlaczego rewizja Holokaustu 6 milionów jest od dziesięcioleci międzynarodowym w nawiasie światowym Przestępstwem numer jeden. I dlaczego nie traktuje się litościwie tych rewizjonistów, jak nieszkodliwych dziwolągów cierpiących na nadmiar zbędnego czasu, tylko wsadza do więzień, bije, niszczy grzywnami? Wyłania się fundamentalne pytanie o to, co mogłoby nastąpić, gdyby rewizjoniści nie tylko mieli rację, w nawiasie bo już mają, i gdyby rządy państw, przynajmniej europejskich, przyznały im rację. Angielski prawicowy, w nawiasie jeśli to słowo jeszcze cokolwiek znaczy, Michael Walker stwierdza w The Scorpion nr 16 z 93 roku, Cytat. Niezwykle drażliwym przedmiotem historycznego rewizjonizmu są rzekome gazowania milionów ludzi w Polsce w czasie II wojny światowej. Rządy państw zachodnich słusznie dostrzegają w nim polityczny dynamit. Robią wszystko co w ich mocy. Aby przeszkodzić stawaniu się tego przedmiotem publicznej debaty, nie jest to łatwe. Wymaga to polityki twardych, lecz niewidocznych represji, które muszą zastraszyć, ale nie w tak dramatyczny sposób, żeby stało się to warte umieszczania w newsach. To, że arabscy politycy, poczynając od nasera w nawiasie prezydent Egiptu, nie wierzyli w zarzuty o gazowaniu, natomiast rządy zachodnie uchwalają prawa karzące tych, którzy otwarcie w nie wątpią, nie dowodzi niczego na temat ich prawdziwości lub nie. Pokazuje natomiast, że masowa wiara lub niewiara ma ogromne polityczne znaczenie. Co by się stało, gdyby rewizjonistom Holokaustu zaczęto oficjalnie przyznawać rację? Mówiąc krótko, byłoby to polityczne tsunami. Religia Holokaustu ległaby w gruzach. Runąłby fundament kultury, polityki, i ideologii współczesnego Zachodu, pucybuta sionizmu terrorysty. Przestałby istnieć fundament tożsamości współczesnego żydostwa, tego w Izraelu i żyjącego w diasporze. Rzecz najważniejsza. Państwo Izrael straciłoby swoją cierpiętniczą legitymację do wykorzystywania Holokaustu jako podstawowego sztandaru i maczugi swojej zbrodniczej polityki. Zostałoby cofnięte do poziomu państwa zwyczajnego wśród zwyczajnych. Możliwe, że przestałoby istnieć, co tak szokująco zapowiedział Henry Kissinger. Stany Zjednoczone nie mogłyby nadal pozostawać zbrojnym gorylem tego nowotworu na ciele Ziemi Świętej, a dla Palestyńczyków ich zagrabionej ojczyzny. Nie mogłyby otaczać go specjalną opieką z rocznymi dotacjami wielkości ponad 10 miliardów dolarów. W dużej mierze przestałyby być żandarmem Bliskiego Wschodu. Wyschłyby źródła zasilania tego karykaturalnego państewka dla podtrzymywania jego egzystencji przypominającej chorego bezwłasnego krwioobiegu pisał W.D. Rubinstein z Australii. Cytat. Gdyby Holokaust został przedstawiony jako syjonistyczny mit, rozpadłaby się najsilniejsza broń w propagandowym arsenale Izraela. Wyschłoby spoiwo diaspory żydowskiej, osłabłaby jej dominacja nad USA i Europą. Nastąpić by mogła prawdziwa katastrofa dla elit żydowskiej, Żydowskiego Butnego Establishmentu, żydowskiego Lobby, które od dziesięcioleci posługuje się religią Holokaustu jako narzędziem utrzymania w posłuszeństwie mas żydowskich do dyscyplinowania ich w swoich akcjach politycznych pod pretekstem, że tylko to Lobby może je uchronić przed Nowym Holokaustem. Implikacje międzyreligijne dla żydostwa stałyby się normalne wyprodukowano u zwyczajnych Żydów psychologiczny syndrom twierdzy oblężonej przez potencjalny międzynarodowy nazizm. Maczuga terroru spoczęłaby w Muzeum II wojny. Świecka religia Holokaustu utrzymuje wewnątrz grupową jedność żydostwa, zespala ich na przekór terytorialnemu rozproszeniu. Ekskluzywny kler Holokaustu, w cudzysłowie kler Holokaustu, musiałby zejść na ziemię i zabrać się do konkretnej roboty. Uwiąd religii Holokaustu to po prostu rozpad establishmentu, zwłaszcza roli jego głównych kapłanów, takich jak oszust Elie Wiesel, Klaudii Lanzmann, Henryk Greenberg. Jak całe to anti defamation League odeszliby w polityczny niebyt, a ich miejsce zajęliby Żydzi normalni. Religia Holokaustu, Pogrąża tysiące Żydów w zbiorowej histerii, neurozach indywidualnych, zwłaszcza żydowską młodzież karmioną cierpiętniczą butą. Stanęłaby przed Żydami alternatywa albo powrót do religii przodków, w nawiasie ponowna judeizacja, albo przyspieszona asymilacja ze światem gojów. A gdyby setki tysięcy turystów przestały pielgrzymować do Muzeum Holokaustu, a przed gmachem tej światowej świątyni zawisłyby kartki z napisem For Sal, koniec religii Holokaustu oznaczałby początek politycznej i kulturowej emancypacji państw Zachodu, gdzie rządzący nie rządzą, tylko wykonują polecenia z góry i mogą jedynie zaostrzać represje wobec negacjonistów, zaostrzyć i tak już bezwzględną cenzurę zostałoby zagrożone trwanie politycznego systemu Europy Zachodniej. Holokaust, uznany wreszcie za zuchwały mit, oznaczałby korozję wszystkich innych prawd, prawd w cudzysłowie, głoszonych przez demoliberalne, sztucznie wykreowane służalcze elity Zachodu. Klasy rządzące zostałyby pozbawione władzy nad przeszłością, tym samym nad teroźniejszością, a zwłaszcza nad przyszłością musiałby po prostu rozpaść się porządek świata zachodniego stworzony po 1945 roku na kulcie żydowskiego cierpiętnictwa. I nagle ten świat ujrzałby cierpienia wojenne innych narodów. Dopiero wtedy mógłby nastąpić realny koniec II Żydowskiej Wojny Globalnej. Rozpadłaby się koalicja dawnych aliantów, ich interesów. Ukazałoby się jawnie coś, co od zawsze było oczywistością, że sojusz tej antyhitlerowskiej koalicji z Żydo-Bolszewią był cyniczną zdradą. Zbrodnie bolszewizmu już by nie były relatywizowane, pomniejszane na tle zbrodni niemieckich. Wyszłaby na jaw tamta kolaboracja demokracji zachodniej z obydwoma ludobójczymi molochami. W związku z tym, że od około 30 lat Polacy są poniewierani przez lobby Holokaustu i jego posługaczy Gojowskich oskarżeniami o współudział z Niemcami w mordowaniu Żydów, to moralnie zbrodnicze pomiatanie Polską i Polakami może by wreszcie ustało i powstalibyśmy z niewolniczych klęczek z teologicznego poniżenia, w nawiasie, o którym w odrębnym rozdziale, ze statusu metafizycznych wrogów którym do dziś nie można znieść wiz do żydowskiej kolonii USA. Nowa stolica apostolska, zwłaszcza papież Pius XII, przestałby robić za chłopca do bicia zamilczenie w sprawie Holokaustu. Milczenie w cudzysłowie. Powstrzymany by został zgubny proces judaizacji i protestantyzacji katolicyzmu. Teologię zagłady, teologie zagłady w cudzysłowie, Poszłyby same na makulaturę, dojść by mogło do renacjonalizacji narodów, odrodzenia tradycji uwolnionej od cierni milczenia i współudziału w zbrodniach nazistów. Holokaust zakończyłby swoją indoktrynację, swój psychoterror stosowany przez opresyjne antyelity jako instrument panowania. Oświęcimska maczuga poszłaby na złom. Używana dotychczas do tępienia prawicowych, narodowych postaw, oskarżeń o antysemityzm, ksenofobię, rasizm i nacjonalizm. Nastąpiłby krach przemysłu holokaust, szoach biznesu. E. Brofman musiałby zejść na ziemię ze swojego prywatnego bejniga. Słowem, święto narodów, wiosna ludów. Dlaczego losy cywilizacji łacińskiej mają być podporządkowane zatęchłym mitom Auschwitz? rzekomym komorom gazowym, w rzeczywistości kostnicą i otwrzalniom. Niemiec German Rudolf mobilizuje swoich rodaków do powszechnej debaty o Holokauście, do zaprzestania jej propagandy, a nawet kryptożyt Gerard Gerhard Schroeder jako kanclerz oznajmił już dawno. Koniec pokuty w nawiasie za wojnę. German Rudolf, rok 1995, cytat. Czas propagandystów, podżegaczy do waśni narodowościowych, przyjdzie po stronie rewizjonistów dopiero wówczas, gdy dyskusja rozleje się wszerz. W końcu staną naprzeciwko siebie dwie partie, obie w pierwszym rzędzie kierowane emocjami. Wtedy wystarczy iskra, aby beczka prochu wybuchła. Koniec cytatu. Przedstawiciel niemieckiej prawicy Hans Dietrich Sander pisał, że nie można przewidzieć, jak zachowają się Niemcy, kiedy uznają, że byli oszukiwani co do liczb i metod Holokaustu. Komentując niemieckie uroczystości na 50-lecie wyzwolenia KL Warszał, Sander stwierdzał, cytat, Z Saturnaliów wokół Oświęcimia buchał nagi strach. Chciano wszelkimi środkami, Grając na wszystkich rejestrach, zapobiec, aby stało się to, co jest nie do pomyślenia. Gdyż jego wejście w strefę politycznej rzeczywistości może dokonać się tylko eksplozywnie. Data tej publikacji sporo mówi o stanie problemu. To już 20 lat i nic nie drgnęło w tym temacie. Zwracając się do drugiej strony barykady, do Żydów niemieckich, German Rudolf ostrzegał, cytat, Zostawcie mi prawicę w spokoju, ona jedyna może was ochronić, kiedy filosemicki motłoch zamieni się w swoje rozwścieczone przeciwieństwo. Koniec cytatu. Rewizjonizm staje się instrumentem politycznym nie tylko w Niemczech. Wspomniany pisarz Roger Garaldy witany był w krajach arabskich jak bohater, a jego książka została przełożona na arabski otrzymując pochwalne recenzje. Jej promocja odbyła się w Bejrucie. Arabski pisarz i polityk Manach al-Salach oświadczył, cytat, Wraz z tą książką era powojenna, w której polityka światowa w sposób przesadny zdominowana była przez kwestię żydowską, dobiegła końca. Koniec cytatu. Arabowie mogą psioczyć na Żydów ile chcą i co chcą. Są nietykalni w przeciwieństwie do gojów Europy. Kto w Europie Zachodniej obrazi Mahometa, jutro może zostać znaleziony z poderżniętym gardłem. Na arabski są tłumaczone książki innych rewizjonistów, które w Europie Zachodniej natychmiast by poszły na przemiał, a ich autorzy do mamra. Kairskie pismo Al-Shahal, uznane za najbardziej wpływowy organ islamistów w świecie, milion egzemplarzy nakładu, zamieściło wywiady z Faurisonem i generałem Remerem. Rozmowy z nimi prowadził marokański aktywny rewizjonista Ahmed Rami, obecnie mieszkający w Szwecji. Od 1993 gazeta docierająca również do skupisk muzułmańskich w Europie regularnie pisze o rewizjonizmie holobójdy. Programy rewizjonistyczne nadaje Moslem Community Radio, nadające w Anglii. Przywódca londyjskiej organizacji islamskiej oznajmił przed tłumem trzech tysięcy osób, że Holokaust jest mitem i nikt nie śmiał go pobić, zawęgła, oblać kwasem, podać do sądu, zniszczyć finansowo. Rewizjonizm to potężna broń Arabów na Żydów i zarazem przeciw amerykańskiej obecności na Bliskim Wschodzie. W odpowiednim czasie również inne grupy polityczne nie przegapią tej broni. W USA rewizjonizm staje się coraz bardziej popularny w środowiskach murzyńskich, których syjoniści nie odważą się wywabić na ulicę. Są bowiem nieobliczalne. Dotyczy to głównie czarnych rasistów z Nation of Islam, Louisa Farahana. Jeden z autorów zapowiada... Rewizjoniści podłożyli ląd pod Bożka Holokaustu i potrzeba tylko kogoś, kto by go podpalił. A gdy ogień na lącie poleci, to upadek wstrętnego Bożka nie będzie już tylko kwestią roku czy dwóch. Jego obalenie wstrząśnie światem. Wydawnictwo rewizjonistów francuskich nazywa się, w tłumaczeniu na polski, Stary Kret. Nazwa nieprzypadkowa. Symbolizuje krecią robotę. Już Szekspir, zwracając się do ducha inspiratora wolności w podziemiu, powiedział ustami Hamleta – Masz słuszność, stary krecie. Nie lada z ciebie górnik. Po Szekspirze Hegel nazwał starym kretem Walt Gates, co skrycie podkopuje autorytet uzurpatora przy władzy. W nawiasie – wykład z filozofii dziejów. Hercen, obserwując rozkład panoszącego się systemu władzy, zacierał ręce z uciechy. Cytat. Stary kret pracuje chwacko. I przyjęło się, że krecia robota to misterna sztuka rewolucji. W odniesieniu do czasów jeszcze wcześniejszych, Marks zapewniał z patosem Ludwika Bonapartego, w rocznicę Brumajre, Cytat. Gdy rewolucja dokona drugiej połowy swojej pracy przedwstępnej, Europa w zrywie zawoła triumfująco. Dzielnie ryłeś, stary krecie. Autor tej publikacji kończy chyba jednak z przesadnym optymizmem. Cytat. Zaiste nadchodzi rewolucyjny dzień zapłaty wskutek kreciej roboty. Ale nie ten, na jaki Marks w swojej nieudolnej, przepisanej z różnych filozofów i ekonomistów teorii, która się nigdy nie ziściła. Lecz nadchodzi, dzięki rewizjonistom historycznym, dzień kompletnego rozwiązania jeszcze jednej teorii, czy wytrącenia broni z rąk najeźdźców. No pięknie. Czy jednak wszechpotężne lobby żydowskie będzie spokojnie patrzeć na demolkę jej złotego i złotodajnego bożka, czy nie pchnie tych rozruchów do trzeciej wojny globalnej, zapowiedzianej przez nich już w połowie XIX wieku, wojny islamu ze zachodem, zachodem w cudzysłowie? Jak dotąd Hunwejbini religii Holokaustu bezkarnie wybijają ostatnie zęby pod tatusiałem rewizjonistą? oblewają ich żrącymi kwasami, zaciągają przed sprostytułowane sądy, niszczą ich finansowo, konfiskują nakłady ich książek. Jednak w sumie coś jest na rzeczy, a szokująca zapowiedź zniknięcia Izraela chlapnięta przez Henry'ego Kissingera to jeszcze wprawdzie niepłonący ląd, ale sondażowa raca. Ani się nie obejrzeliśmy, jak prokurator generalny Andrzej Seremet, notabene spec od katastrofy smoleńskiej, zaszedł Polaków z flanki i upublicznił Bekan Machung o zaostrzeniu kar za mowę nienawiści. Oczywisty dowód na to, że optymizm zapadników swoje, a życie w prywislanym kraju swoje. Zapatrzony w zachód, prawie przeoczyłem to Bekan Machung, prokuratury generalnej. W ramach odwetu uznałem, że warto uwiecznić tekst falietonisty Stanisława Michalkiewicza, który poinformował polactwo o tym zajściu tubylców nadwiślańskich z flanki w falietonie zamieszczonym w naszym dzienniku z 2 listopada 2012 roku. Choć falietonista utrzymywał temat w obowiązującym kiepskim tonie, to co tu ukrywać? Powiało grozą. Falieton zatytułowany. Nienawiść znienawidzona Niezależny prokurator generalny Andrzej Seremet podpisał w poniedziałek wytyczne dla niezależnych prokuratorów w sprawie zwalczania mowy nienawiści. Mowa nienawiści w cudzysłowie. Mowa nienawiści jest pojęciem nieostrym, więc w praktyce energiczne zwalczanie jej przez niezależną prokuraturę sprowadzi się do oskarżania każdego, kto powiedział komuś innemu coś nieprzyjemnego zwłaszcza nieprzyjemną prawdę. Jak bowiem wiadomo, nic tak nie gorszy jak prawda. Charakterystyczne jest położenie w wytycznych nacisku na nieprzyjemne wypowiedzi na tematy narodowościowe lub rasowe. Nie trudno się domyślić, że chodzi o zapewnienie szczególnej ochrony osobom narodowości żydowskiej, które na tle swego pochodzenia albo rasy mają rozmaite kompleksy. Wygląda na to, że krakowski taksówkarz, który obsztorcował panią Cilię Bał, miał szczęście, że zrobił to przed podpisaniem wytycznych. Teraz Bóg wie, czym by się to skończyło. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy. Prokuratura, chociaż ma się rozumieć niezależna, to tylko prokuratura. Do wydania wyroku potrzebne są jeszcze niezawisłe sądy. Niezawisłe sądy mamy pogrubiony tekst. Oczywiście prokurator generalny Andrzej Saremet żadnych wytycznych niezawisłym sądom dawać nie może. Ale jakby to wyglądało, gdyby dajmy na to, niezależny prokurator żądał dla nienawistnika surowej kary, a tymczasem niezawisły sąd, by delikwenta uniewinnił, groziłoby to poderwaniem autorytetu niezależnej prokuratury. Więc jestem pewien, że i niezawisłe sądy też otrzymały odpowiednie rozkazy. Od kogo? <laughs> to już jest tajemnica państwowa, którą można wyjaśnić jedynie na gruncie potępionej teorii spiskowej, według której całą naszą młodą demokracją z tymi wszystkimi prezydentami, premierami, ministrami płci obojga, umiłowanymi przywódcami, niezależnymi prokuratorami, niezawisłymi sądami i tak dyskretnie kierują oficerowie prowadzący, podlegający za pośrednictwem swoich wysokich przełożonych, warszawskim rezydentom GRU, BND czy innego Mosadu. W takiej sytuacji nasza młoda demokracja nie byłaby warta funta kłaków, więc nic dziwnego, że teoria spiskowa jest bezwzględnie potępiona, zwłaszcza przez tych wszystkich prezydentów, premierów, ministrów, umiłowanych przywódców i ich klakierów w niezależnych mediach głównego nurtu. Jak widzimy narzędzia terroru na wypadek zainstalowania na części obecnego tubylczego terytorium państwowego jakiś Lebensraumu, gdyby na Bliskim Wschodzie coś poszło nie tak, są już, można powiedzieć, dopięte. Jeszcze tylko załatwić sprawę tzw. roszczeń i można lądować. W takiej sytuacji, żeby cnota nie pozostała bez nagrody, trzeba przypomnieć, komu zawdzięczamy ten najnowszy instrument tresury naszego mniej wartościowego narodu tubylczego w szacunku i posłuszeństwie wobec starszych i mądrzejszych. Podobno inicjatywa zaostrzonego podejścia do mowy nienawiści zrodziła się z głębokiego zatroskania tygodnika powszechnego, który chociaż z koncernem ITI odbył zaledwie przelotny flirt, Najwyraźniej nieodwracalnie jednym susem wskoczył do pierwszego szeregu szermierzy nieubłaganego postępu. Wprawdzie Tygodnik Powszechny nie jest oficjalnym kolaborantem Wiedeńskiej Agencji Praw Podstawowych, która monitoruje mniej wartościowe europejskie narody, czy aby nie ulegają sprośnym błędom, ale przecież może kolaborować nieoficjalnie. W ścisłej łączności z oficjalnym kolaborantem w postaci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka hojnie za swoje usługi futrowanej przez znanego finansowego grandziarza, który prowadzi w Europie również hodowlę tzw. elit dla mniej wartościowych narodów tubylczych. To właśnie fundacja zorganizowała w poniedziałek specjalną konferencję z udziałem specjalistów od praw człowieków z UMCS i UW, no i oczywiście Otwartej Rzeczpospolitej, gdzie obok poczciwców zasiadają również przepotwarzeni w płomiennych demokratów dawni stalinowcy. Co tu ukrywać? Wnet się posypią piękne wyroki. Koniec rozdziału ósmego. Rozdział dziewiąty jest zatytułowany Biczowanie gojów Holokaustem.